Wibracja 17. Uwierz w swoją wspaniałość. Jeżeli pragniesz, aby twoje życie było pełniejsze oraz chcesz czuć się wygodnie w swoim towarzystwie, musisz zaakceptować swoją wspaniałość. Sam fakt twojego istnienia na Ziemi jest wspaniały. Jednak musisz posunąć się dalej i uszanować fakt, iż jesteś chodzącym cudem. Jesteś duszą w cielesnej powłoce i z tego właśnie powodu krąży w tobie bezkresny potencjał. Jesteś nieskończoną istotą, lecz żyjesz w świecie tworzącym ograniczenia. Jak sobie z tym poradzić? Kiedy stawiasz czoła ograniczeniom oraz gdy czujesz frustrację lub zdenerwowanie z czyjegoś, lub własnego, powodu, nie działasz na swoją korzyść. Wiodąc życie przepełnione żalem oraz myślami typu trzeba było, mogłem oraz gdybym tylko, ograniczasz swoje ziemskie doświadczenia. Kiedy wciąż rozpamiętujesz przeszłość, tworzysz na nowo swoją minioną już historię, zamiast podążać do przodu. Za każdym razem, gdy czujesz, że świat cię powstrzymuje, musisz przypomnieć sobie, że jesteś istotą o wspaniałym potencjale. Twoje prawdziwe ja nie zawiera nawet cienia okrucieństwa. Jesteś zawsze spełniony. Tym, co każe ci wierzyć w bariery, jest twojego i ograniczone myślenie, które sprawiają, że dokonuje się w tobie coś na wzór autosabotażu, co krzywdzi ciebie i innych. Akceptacja to duchowa sztuka zatwierdzenia swojego prawdziwego ja. To moment, w którym podejmujesz decyzję czy porzucić obawy i dać poprowadzić się miłości. Kiedy zaakceptujesz siebie, wina, osąd i złość stracą swoją wartość. Kiedy zaakceptujesz wszystko i wszystkich w ich prawdziwej formie, poczujesz pokrzepienie, siłę i spełnienie. Kiedy spojrzysz na siebie jak na niesamowitą i wielce uduchowioną istotę, przyjmiesz swoją prawdę, która mówi, jesteś wspaniały. Wibracja na dziś Zadaj sobie poniższe pytania. Po każdym z nich zamknij oczy i głęboko oddychaj. Wsłuchaj się w reakcję swojej duszy. Bycie akceptowanym. Jakie to uczucie? Co mogę zrobić, by bardziej siebie zaakceptować? W jaki sposób mogę zaakceptować moją przeszłość, aby doświadczyć teraźniejszości? Następnie ustal swoje dzisiejsze intencje. Dzisiaj decyduję się zaakceptować siebie i cały świat. Decyduję się wykroczyć poza myśli ograniczające mnie w przeszłości. Odsuwam od siebie wszelkie okrutne czynności i doświadczenia. Uznaję, że moje prawdziwe ja jest miłością. Moje prawdziwe ja jest wypełnione światłością. Jest rzeczywiste. Dzisiaj akceptuję to, kim jestem, duszą, ekspresją miłości i ważną częścią świata. Podziel się wibracją akceptuję pełnię mojej duszy.